pogadamy i spróbujemy coś tam z fusów wywróżyć, a może i nawet z całkiem konkretnych informacji. Ale trochę jeszcze zatrzymajmy się rzeczywiście przy tym kawałku. Ty masz taki kierunek, który sobie obrałeś, że, że lubisz tę gitarkę, lubisz takie indie popowe brzmienie i rozumiem, że kontynuujesz to tak naprawdę cały czas, jeśli chodzi o swoją twórczość. Tak, tak, tak. Ja uznałem, że w tym całym takim ferworze robienia piosenek, tak jak wspomniałeś z różnymi też artystami, yy, jeśli chodzi o mój materiał, to ma być to w żaden sposób nie, nie rozkminione za mocno, nie, nie jakby analizowane, czym to ma być. To ma wypływać po po prostu ze mnie, z moich jakichś inspiracji, które przez lata zbierałem, a to byli tacy ludzie jak John Mayer, jak Leon Bridges, fajne, gitarowe, ciepłe brzmienia, które mi towarzyszą na co dzień. No i daję temu upost po prostu. rzeczywiście na co dzień pracujesz z wieloma artystami, o czym trochę więcej w drugiej części tej mm. rozmowy, ale e, czy dla siebie, kiedy się tworzy nagrania, to jest łatwiej, bo nie musisz iść na kompromisy i wsłuchiwać się w głos artysty, dla którego e, piosenkę współtworzysz, e, czy wręcz przeciwnie, po prostu włączać się za duży samokrytyk i taki autocenzor troszeczkę i e, ciężko ci się zdecydować, czy coś jest dobre, czy coś nie jest dobre. To na pewno wymaga większego emocjonalnego zaangażowania, bo jednak wychodzi na front i, i pokazuje ten mój głos i też właśnie te, z tym śpiewaniem to jest taka ciekawa rzecz, bo nagrywać partie instrumentalne jestem w stanie bardzo szybko, jakby jestem pewien tego, że to jest to, to jest, to już może zostać w tej piosence, a natomiast no jakby głos jest z nami tak bardzo związane, że się w pewien sposób gdzieś tam na etapie tworzenia obawiamy jak ludzie go odbiorą, więc pieścimy, pieścimy, pieścimy i tutaj jestem taki trochę kołowrotek i jakiś taki neurotyzm się w, w, wkrada, no ale jak już to wyjdzie, jak się okaże, że się spodoba, to te emocje są tak samo jakby większe, te, te mm. dobre emocje. No tak, bo wtedy też uwaga skupia się na tobie, a nie jesteś bohaterem drugiego planu jednak i e, rzeczywiście możesz odcinać te kupony, mówiąc kolokwialnie od swojej twórczości, e, ale rzeczywiście jest tak, że, że dopieszczasz, dopieszczasz i masz problem z powiedzeniem sobie stop, to już jest gotowe, trzeba to wypuszczać i już nic tu nie zmieniamy? Wydaje mi się, że w, na pewnym etapie dobrze zadziałała u mnie taka zasada, że jak coś jest dobre na piątkę, e, taką szkolną, a nie na na szóstkę, żeby nie dążyć po prostu do tego takiego maksimum, to, to, to jest to już gotowe, żeby to wypuścić. Czyli daje sobie taki, taki bufor po prostu, żeby nie przeginać. I, i, I jeśli, tak jak mówię, no taka piąteczka jest, to wtedy sobie mówię, dobra, warto, żeby ludzie to usłyszeli. Szóstka to jest zadanie z gwiazdką dla chętnych. Ale to masz taki trochę e, sposób myślenia, e, jak w podstawówce, ewentualnie w liceum, że piątka zadowala, bo potem jak się idzie na studia, to już trójka zadowala. To jest Pewnie inny kierunek już wtedy myślenia i inne priorytety. Ale dobrze, że robisz piosenki na piątkę. Absolutnie na taką ocenę zasługują, jak nie wyższą. Leon, jest piosenka, która rzeczywiście jest kontynuacją kawałka Piękne dni, o których gadaliśmy już rok temu praktycznie. No tak. I, I czy rzeczywiście mniej czasu niż rok minie do płyty? Co teraz się będzie działo? Czy już wchodzisz teraz na taki właściwy kierunek, że skupiasz się na sobie i będziemy się cieszyć? czyli głównie twoim głosem twoimi piosenkami autorskimi? To, to jest ścieżka, która idzie równolegle do mojej ścieżki też bycia kompozytorem i producentem muzycznym. Ja nie wyobrażam sobie, żeby też nie współpracować z innymi ludźmi, dlatego że raczej jestem takim stadnym zwierzakiem, który po prostu czerpie energię e, z innych twórców i, i lubi się też dzielić jakby swoimi pomysłami z innymi I, i uważam, że to jest takie po prostu jakieś nieograniczony taki ocean kreatywności, że tak naprawdę to, że ja robię piosenki, i to nie powoduje, że mam mniej pomysłów przy współpracy z kimś innym i że oddając komuś jakiś fajny catchy, fajny taki radiowy na przykład pomysł, że ja przez to na przykład nie mam go dla siebie, bo to też działa w różnych jakby połączeniach, z barwą głosu, z osobowością, więc no ja jestem uzależniony od tworzenia, od dawania tych pomysłów na zewnątrz, więc te drogi cały czas równolegle będę prowadził. Ale nie masz jakiegoś celu określonego albo deadline'u mówiąc korporacyjnie, że, że chcesz płytę wydać w tym półroczu, w drugim półroczu, w przyszłym roku yy. albo ewentualnie w ogóle nie wydawać płyty tylko lecić z singlami co miesiąc. No jest. nie, nie, nie, płyta już jest, płyta już jest zaplanowana i ona będzie w kwietniu, nie zdradzę kiedy dokładnie, ale tak naprawdę już zaraz. zaraz! Tak, wspaniały to był rok, to jest już singiel, który zwiastuje tę te, te płytę, potem będzie jeszcze jeden taki już singiel połączony z, z tym wydawnictwem i tak, to jest już zaraz. I latem zaczniemy coś tam grać. Jakieś festiwale są. też już, już tam management mi zdradził, co, co przed nami. Co, coś szykuje. Coś tam. Coś Będziesz tam miał robotę. Działo. Tak. Cały tak. czas zresztą masz. A ile czasu spędzasz w studiu tak dziennie? Ja, ja traktuję to w taki sposób, że to jednak jest mimo wszystko praca. Więc jak taki normalny człowiek, który idzie do biura albo, albo gdzieś do fabryki, ja po prostu tyle w studio siedzę. Czyli, Czyli po prostu o, 8, 8 godzin sobie też, to jest minimum i potem jak są jakieś obowiązki jeszcze związane z nagraniami, żeby tam pozałatwiać rzeczy, no to wiadomo, że tego się robi więcej, ale y, też tak obserwując dziś te otoczenie takie muzyczne wokół mnie, y, ja wychodzę z tego założenia, że nie ma co czekać na Wenę i czasami jest tak, że możemy się czuć jacyś, nie wiem, mamy lekkie przeziębienie i sobie myślimy, dzisiaj nic fajnego nie powstanie, bo się czuję taki albo taki, a finalnie nigdy nie wiadomo. Czasami można mieć gorączkę i zrobić najlepszą piosenkę w ciągu roku. Jestem ciekawy, którą piosenkę zrobiłeś w gorączce. <śmiech> nie no, nie zdradzę teraz. Teraz tego pewnie nawet bym się nie zorientował, kiedy która dokładnie powstawała, ale, ale jakby to, co chcę powiedzieć, to, że po prostu, no czekanie na wenę w tym przypadku jest jakąś taką legendą dla mnie. Uważam, że warto dawać szansę codziennie. Że trzeba też jakiejś samodyscypliny i jak sobie mówisz, że rzeczywiście idziesz do pracy, mimo że jest twoją pasją, trochę jak w moim przypadku, więc myślę, że trochę to rozumiem, to jednak e, jakby trzeba też sobie nałożyć coś, co cię trzyma w tych ryzach, bo ja na przykład mam tendencję, że jakbym nie miał bacika nad głową czasami, typu jakiegoś deadline'u albo umówionego programu dyżuru i tak dalej, to byłoby mi się ciężko zebrać, bo jestem leniwy z natury, mimo wszystko. Nie wiem, czy też tak masz, ale, ale myślę, że wyznaczanie sobie właśnie jakiś godzin pracy albo celu, że chcemy zrobić dokładnie to w tym terminie pomaga po prostu. Tak, tak, tak. Jakiś taki pewien, pewne zorganizowanie się tak naprawdę daje jeszcze większe możliwości, żeby ta kreatywność się pojawiła. I poza tym, jaką ja mam wymówkę, jeśli moi rodzice chodzą do pracy, która nie jest na przykład ich pasją, a i tak muszą tam chodzić na te 8 godzin, to dlaczego ja mam nie chodzić na 8 godzin do, do miejsca, które mnie inspiruje i które mnie cieszy? daleko masz do pracy? A, tam z 12 minut komunikacją. A, okej. Okay. Czyli nie, jeszcze nie masz studia w sypialni w domu u siebie? Nie, nie, nie. Kiedyś to... próbowałem. Jeszcze wcześniej w poprzednim mieszkaniu miałem tak, taką małą pracownię i to jest przegięcie, bo można po prostu nawet nie zjeść śniadania i pójść, bo coś przyszło do głowy, albo oj miałem wysłać maila, coś tam zgrać, coś poprawić i po prostu wtedy jakby ta granica się zaciera. Niezdrowe, niezdrowe. Dbajmy o higienę niezależnie <grym> od tego, co robimy na co dzień. Oczywiście o tę higienę pracy. Taki work-life balance jest bardzo potrzebny. Chociaż też wiem, że czasami wysyłasz się w delegacje, bo niektóre piosenki powstają na wyjazdach takich twórczych typu campy albo po prostu jakieś takie bardziej prywatne z artystami wyjazdy kiedy Ta. sobie życie, nie? Tak, tak, tak. No, to są piękne sytuacje, to przyjemne spożyteczne i no, to też jest niesamowite jak nasze otoczenie wpływa na to, jakie dźwięki jesteśmy w stanie wykreować, bo naprawdę odpowiednia dawka słońca od razu zmienia, e, zmienia perspektywę to, co... i Ta. to o czym myślimy, nie? To o czym myślimy i to co, z czym rezonujemy. E, jeśli coś się wydobywa z głośnika i, i a za, za, za oknem jest szaro i po prostu jesienna plucha albo wieczna zima, jak ostatnio to ciężko jest to słoneczne riffy i, i przyjemny grób, który nadaje się na letnie festiwale. Tych letnich festiwali ci życzę. Mówisz, że już co nieco się tam wyłania w tym kalendarzu, także mam nadzieję, że będzie okazja, żeby w tym roku nieco więcej cię posłuchać, spotkać, niż w ubiegłym sezonie, bo wtedy to tak raczkowało wszystko, mam wrażenie, dopiero, a teraz z płytą, no to już jest co grać. Jest co grać, jest co grać. Właśnie mamy próby w tym tygodniu z zespołem i tam no, te, te numery robimy porządnie, energetycznie. Leon Krzys jak dzisiaj w studiu Radia SK, wyjątkowo nie w swoim studiu, w którym pracuję te 8 godzin dziennie. Ciekawie jestem, jak wyjście do radia doliczy sobie do czasu pracy. Czy to są to od godziny, czy to jest w ramach <głos> tworzenia. Ale, no, promocja też jest bardzo istotna. Nie wiem, czy wiecie, ale Leon jest naprawdę jednym z bardziej rozchwytywanych teraz hitmakerów, bo rzeczywiście jego piosenki, w których macza paluszki, stają się hitami i za chwilę Wam rzucę kilka tytułów, żebyście wiedzieli, o co chodzi i że to on tak naprawdę też bardzo wiele miało wpływu na te piosenki i chciałbym też trochę Cię podpytać przy okazji, jak Cię tu mam, o mm, kulisy powstania tych hitów. Może mi zdradzisz jakieś pikantne szczegóły, a może te piosenki powstały po prostu właśnie w ramach takiej pracy ośmiogodzinnej jak przy taśmie. To zaraz się dowiemy, jaka jest historia tych hitów. Na dobry początek, numer jeden gorącej setki ubiegłego roku, jeśli chodzi o Radio S, czego Ci gratuluję, dopóki się nie znudzisz. Mił Izalia i Leon Krześniak, bez którego piosenka. Piosenka by nie powstała. Jak to się stało, że ta piosenka wyszła w takiej formie, bo ona w ogóle przy tych wszystkich utworach, które zrobiłeś y, mam wrażenie jest najbardziej inna. Jest najbardziej inna i najbardziej wybuchła. To, to jest y, jakiś taki paradoks, ale szczerze powiem ta y, piosenka wynika z bardzo bardzo szczerej chęci współpracy pomiędzy Zalią i Miu. Oni się poznali przy okazji produkcji jednego programu telewizyjnego i, i mieli taką misję wspólną, że musimy w końcu coś wydać. Y, ja Miu kojarzyłem gdzieś tam delikatnie z YouTuba choć nie jest to mój świat taki, po prostu nie, nie, nie interesuje się za mocno tego typu jakby contentem, natomiast po zapoznaniu się z nim zobaczyłem też, że ma mega zajawkę na muzykę i że wie, o co chodzi w ogóle w pisaniu. No i spotkaliśmy się we czwórkę z jego też producentem, Koderem i był taki trochę dream team, bo jakby ja z Zalią trochę takiego, można powiedzieć, świata muzyki takiej, że, że seventy, że jakieś takie klasyczne rzeczy przerobione, żywe instrumenty, a tutaj po prostu, no, yy, człowiek, który jest uważany głównie za influencera, z jego rapowym producentem i połączyliśmy po prostu te dwa światy. To się jakoś tak nasyciło niesamowicie. Ta, ten utwór powstał, realnie taki jego główny, główny kręgosłup, w jakieś trzy godziny. Ja po prostu tą sesję zamknąłem, wysłałem po prostu ścieżki te właśnie potem Koderowi. Yy, on, on to tam gdzieś tam po rapowemu, że tak powiem dopieszczał, czyli żeby było grubiej, bardziej agresywnie, bardziej tak yy, nowocześnie można powiedzieć. I tego. poszło wiralem, a potem też radiowo bardzo mocno, czego szczerze mówiąc chyba nikt się nie spodziewał, bo nawet yy, na samym początku, yy, kiedy usłyszałem tę piosenkę, ona miała coś w sobie, ale nie do końca wydawało mi się, że ona ma szansę zaistnieć szerzej na antenach radiowych, a potem się okazało, że jest numerem jeden gorącej setki, e, <grym>, więc wow, wow jako, to, to jest też super, że nigdy nie wiemy do końca, co zażre. E, I rzeczywiście tak fajnie powiedziałeś, że ty z Zalią to takie bardziej klasyczne, mimo wszystko, muzyczne klimaty, e, takie popowe, właśnie gitarowe. Tu nowoczesny świat e, rapowy, influencerski, czyli trochę taka średnia powstała, bo ja mam wrażenie, że dopóki się nie znudzisz, jest trochę takie e, millennialsowe, takie wiesz, lata dwutysięczne ten klimat, tak. i że trochę taka moda się zaczęła dzięki temu. Aj, aj, zdecydowanie. Dla mnie to jest taka dekada, no ja byłem absolutnie dzieciakiem w 2000 i po prostu tworzenie takiej muzyki dla mnie jest pozbawione całej tej analizy i tego mojego muzycznego ego, które po prostu nasyciłem będąc w akademii muzycznej i potem jakby przez lata tworzenia z artystami, dla mnie to jest zabawa jakby ja z powrotem jestem dzieciakiem, kiedy robię taką muzykę też fajne, fajne i odświeżające i przy okazji odbiorcy też mogą się trochę cofnąć w czasie i sobie przypomnieć te swoje MP3 i innego typu historie oj tak, i tak SK Music News Historię kolejnych hitów, za którymi stoi Leon, poznacie w drugiej części wywiadu w następnym magazynie muzycznym radia ESKA. Możecie też włączyć całą rozmowę w podcastach w naszej mobilnej apce. Ska Bydgoszcz News. To jest magazyn operatorów Radia Ska Bydgoszcz i Lidia Archwebska. Ponad 700 tys. złotych zebrano w tym roku na 14. Marszałkowskim Balu Dobroczynnym. Wsparcie trafi do Stowarzyszenia Serce Torunia, pod Bydgoszkiej Fundacji Trisomaki Złuchowa, a także do specjalnego ośrodka wychowawczego Sióstr Orionistek we Wrocławku. Każdy otrzymał po 90 tys. złotych. Z kolei beneficjenci poprzednich edycji balu również jak zawsze otrzymali wsparcie. W tym roku będzie to około 20 tys. złotych dla 24 organizacji. O szczegółach Mówię marszałek województwa Piotr Cełbecki. Przede wszystkim chcę bardzo podziękować wszystkim darczyńcom, współorganizatorom, których było kilkudziesięciu, wolontariuszom, którzy pomagali zorganizować ten bal. Również tym, którzy dostarczyli nam fanty, przedmioty na licytację. No, wspaniała atmosfera, największy pod względem ilości uczestników bal w historii. Dziękując chcę powiedzieć, że zebraliśmy to, co mamy już do przekazania. Przeszło 700 tysięcy Złoty. I tak jak wcześniej to ogłosiliśmy, mamy trzy instytucje, które otrzymają główne wsparcie, mianowicie Fundację Trisomiaki z Łochowa, Specjalny Ośrodek Wychowawczy Sióstr orionistek z Łocławka oraz Stowarzyszenie Serce Turunia. Wszystkie te trzy organizacje pomagają osobom z niepełnosprawnościami, bezdomnym, wykluczonym, wspaniałe misje, wspaniała działalność codzienna, ale jak to zwykle bywa w takich właśnie instytucjach organizacjach pozarządowych i też nie mało problemów. Cieszę się, że będziemy mogli wesprzeć ich działalność. Te pieniądze wykorzystają według własnej woli, ale też mam tutaj długą listę już tych, którym do tej pory pomagaliśmy i również wesprzemy w tym roku mianowicie 21 jeszcze jeden instytucji, które do tej pory otrzymywały wsparcie w głównych kwotach w tej edycji otrzymają również dofinansowanie na poziomie około 20 tysięcy złotych. Dwadzieścia jeden organizacji, instytucji, zarówno w kraju, głównie w naszym województwie, czy, przepraszam, chociaż trzy również misje zagraniczne, charytatywne, które są prowadzone przez mieszkańców z naszego regionu. I w ten sposób mamy w właściwie 24 instytucje, organizacje, którym pomożemy. 735 tysięcy złotych. A na co pieniądze przekażą tegoroczni beneficjenci? Sylwia Łukasiak, serce to Naszym marzeniem było kupno samochodu. Czy ta kwota starczy? Pewnie tak. Znajdziemy coś w ramach tych pieniędzy. A jeśli będzie trzeba dołożyć jakąś małą kwotę, to mamy odłożyć. Zakładaliśmy, że to jest dla nas najważniejszy cel w tym momencie. W związku z tym, ile będziemy musieli zainwestować, zainwestujemy. Na pewno 90% tego, o czym marzyliśmy, udało się zrealizować przez jeden wal. Od początku, jak powstała organizacja, mamy mnóstwo osób w terenach niemieszkalnych. Ciężko do nich dotrzeć. Większość z nich to są osoby na wózkach inwalidzkich. W związku z tym transport naszymi prywatnymi samochodami był koszmarem. Natomiast nie tylko do tego będziemy wykorzystywali. Mamy też spore dostawy żywności, które będziemy mogli transportować czy tym samochodzikiem do nas, czy dowozić podopiecznych do placówek szpitalnych. Jest upatrzony. Co chwilę się nam wersja zmienia. Jak już kupić, to chcemy kupić tak, żeby to faktycznie służyło nam przez lata. Nie będziemy szukali czegoś taniego, byle by było, to chcemy mieć sprzęt, który nam posłuży przez długi czas. Siostra Marta Mogorzata Kalinowska, dyrektor specjalnego ośrodka wychowawczego Sizorycy Nie ukrywam radości z tego, że zostaliśmy beneficjentami tego barbalu, dlatego że środki, które zostaną nam przekazane, to jest wielka niespodzianka dla nas. One się bardzo nam przydadzą na... Dokończenie tych prac, które rozpoczęliśmy jesienią, czyli konkretnie na rewitalizację ogrodu, terenu rekreacyjnego, z którego korzystają nasze, nasi podopieczni, a także uczestnicy dziennego Domu Pomocy. Wymieniliśmy kostkę na lajkach spacerowych, ponieważ stanowiły niebezpieczeństwo, były już zużyte, że tak powiem. I pieniądze, które uzyskamy z balu będą przeznaczone na montaż bezpiecznej nawierzchni pomiędzy urządzeniami, z których korzystają nasi podopieczni, czyli to są huśtawki, czy też siłownia zewnętrzna i w trosce o większy poziom bezpieczny. Bezpieczeństwa naszych podopiecznych i chcieliśmy właśnie dokonać tego typu rewitalizacji. Specjalny środek wychowawczy historii w, w Włocławku przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży posiadające orzeczenie o kształceniu specjalnym, którzy wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania. Jest to przeznaczone dla dziewcząt i chłopców w wieku szkolnym. Maworzata Badowska, Fundacja Trisamiak. Chcemy zorganizować turnus rehabilitacyjny dla naszych podopiecznych. Będzie to turnus połączony z Tynigiem Umiejętności Społecznych, a także z badaniami diagnostycznymi. Jedziemy do ośrodka, który znajduje się w Łebie. Pojedzie 20 22 naszych podopieczych. W tym roku na Marszałkowskim Balu Dobroczynnym z licytacji głównej osiągnięto kwotę 311 tysięcy złotych z cichej 200 tysięcy. Sk Bydgoszcz. Zanim oddadzą krew, mogą otworzyć aplikację w Bydgoszczy działa portal dawcy. W jednym miejscu można sprawdzić termin kolejnego oddania krwi, dowiedzieć się jakiej grupy aktualnie brakuje, a najbardziej aktywni dawcy znajdą się w specjalnym rankingu. Wszystko jest pod ręką, mówi Krzysztof Laks z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Kwiolecznictwa w Bydgoszcze. No, daje to duże możliwości dawcom takie organizacyjne, zwłaszcza jest to praktyczne pod kątem tego, że y, portal wskazuje naszym dawcom. Y, Możliwe terminy kolejnych oddań krwi i jej składników, co do tej pory było możliwe tylko telefonicznie albo no jeżeli dawca sam sobie liczył ten termin oddania od ostatniej donacji, a tak ma pewność, że już ten dzień, kiedy może się podzielić swoją kr krwią nadszedł. Czyli tak naprawdę do tej pory było to trochę trudniejsze kontrolować, prawda? Czy taką aplikacją jest prościej? Zdecydowanie prościej, tym bardziej, że dawca domyślnie w ciągu trzech dni przed terminem dostaje powiadomienie z aplikacji. Oczywiście może sobie to dowolnie też ustawić. Też bardzo nam zależało na tym, żeby tą aplikację wprowadzić teraz na początku roku, ze względu na to, że dawcy mają też przywilej odliczenia sobie od danej krwi od podatku i żeby to zrobić trzeba mieć dane o ilości oddanej krwi w zeszłym roku no i zazwyczaj właśnie musieli się dać tutaj osobiście kierować po takie zaświadczenie teraz mogą tą ilość po prostu sprawdzić sobie w aplikacji, wpisać w rozliczenie no bo samo to zaświadczenie przy składaniu PITU u nie jest obowiązkowe, dopiero na wezwanie więc wystarczy po prostu ta ilość Co jeszcze umożliwia ta aplikacja? Trzeba też zaznaczyć, że sama aplikacja, która niestety w tym momencie jest dostępna tylko dla użytkowników systemu Android daje dużo większe możliwości niż sam portal w wersji komputerowej ze względu na to że oprócz tych informacji o ilości, o danej krwi ogólnie w zeszłym roku, terminów donacji e, daje też możliwość sprawdzania stanu kolejek aktualnie w naszych punktach, e, możliwości zobaczenia a, po, m, harmonogramu naszych akcji wyjazdowych, też po lokalizacji, gdzie tą krew można w najbliższym miejscu oddać, e, stanów magazynowych. No i przede wszystkim to, nad czym się skupiamy, to rozwój, bo tutaj myślimy o tym, żeby tych danych, które będą dostępne dla dawców, cały czas rozszerzać te możliwości. No i nie ukrywamy, to już też mówimy wprost, że w najbliższym czasie planujemy uruchomić możliwość rejestracji internetowej na oddanie krwi.